Ja z drugiej strony, znam życie. Nie pracę mnie przekreślić. Nie pracę Nie z zdania, bo większość szkórę w po sobie na siłkach groby. Dzisiaj zostawiam ogień, dzisiaj dostawiam pamięci dla niego, ile mogę i mogę mu co dzień. Bądź wiesz się z Bogiem, a ja tu ogarnia swój status znaczy rapu Tutaj nie brak mi ni basu i bez hałasu, zekaszów Teraz robię to sam i w cały gram Gdy pierdalam cały gram Na się nie jestem sam Kocham czć, gębę, gdzie będę grzeć, zawsze będę Kocham czekać, gębę, gębę, grzeć, zawsze będę Leźom beczku 09 i mam dwa To jest gra ESO Liryki, dawki, mam dobre do tej muzyki Nie wiem to, że współpracy nie mam z kimś, co jest z kimś w kierunku światła, za głosem serca, nie walić głową w mur. W końcu przekroczyć próg, spojrzeć z góry na to wszystko W końcu wszystko blisko, obok nas, cały pierdolony czas Truda, truda, Ostruda, zero ma być, to będzie Nie ochronisz się, ostatnio swoich wad tak, tam tam świat, jest, wiem, że nie jest łatwo ogóle je mieć, a jak je znajdziesz, jak najszybciej tam pędź Jak najszybciej tam pędź Jak najszybciej tam Ja ci powiem, kurde, da jedno, nie? Znaczy każdy, kurde, człowieku ma swoją banie. Każdy ma swoją banie, wiesz co? To, a, to w po swojemu i rozumiem po swojemu, nie? Ale się rozumiem. <laughs> Czasami hmm. by się znała za bardzo.